Leśne opowieści Hanna Łochocka Wróbelek, elemelek i jego przyjaciele Część druga Rozdział piąty Jak z kogutem na kościele spotkał się raz elemelek Miał wróbelek elemelek, cioć, babć oraz wujków wiele Wujek mieszkał na Rozstaju. babcia aż w brzozowym gaju, jedna ciocia przy Krynicy, druga ciocia na dzwonnicy. Na przedmieściu wróble piórko stoi kościół tuż za górką. W słońcu się dzwonnica złoci tam się mieści domek cioci, która od zeszłego piątku mieszka tu w zacisznym kątku. I ta właśnie ciocia miła do wróbelka zadzwoniła. Naprawiony telefonik... Dzwoneczkowym głosem dzwoni. Czy to numer cztery szyszki? Tutaj ciacia, Czas spod dzwonu, od znajomej dzwoni myszki, bo ja nie mam telefonu. Wszakże mówię z Elemelkiem. Przyjdź dziś do mnie, bardzo proszę, poczęstuję cię kisielkiem i zielony podam groszek. Elemelek nie znał drogi, więc się zwrócił do stonogi, która nogą siedemnastą pokazała wprost na miasto. W tym to mieście tuż za górką jest przedmieście, wróble, piórko, widać górkę rzeczywiście i dzwonnica lśni złociście, a na dachu, drodzy moi, ptak ogromnie dziwny stoi. Ma koguci barwny ogon, błyska okiem i ostrogą, ma też grzebień i dziób srogi, brak mu tylko jednej nogi. Elemelek trochę w strachu na kościelnym przysiadł dachu i ukłonił się ptakowi, mówiąc – Może pan mi powie, jeśli łaska, drogi panie, gdzie tu cioci jest mieszkanie? Moja ciocia miła wdowa nazywa się Pióreczkowa. Powiał wietrzyk. Pan kogucik nagle tyłem się odwrócił, błysnął skrzydłem i ostrogą i zaskrzypiał bardzo srogo. Jak zaskrzypiał? Ot tak, Grub, grub, krak. Ale Melek przestraszony, obrażony i zdziwiony, myśli – przecież grzeczny byłem, a on się odwraca tyłem i dziwaczny mówi słowa. – Czy to cudzoziemska mowa? A więc zaraz go zapytam, by wyjaśnić rzecz. I kwita. Podszedł z przodu do kogutka i rzekł – choć znajomość krótka, niech mi pan powiedzieć raczy, czemu mówi pan inaczej. — Czy pan może cudzoziemiec, który zwiedza naszą ziemię? Pan w podróży jest, czy tak? No — Na to ptak, dziwny ptak, jakby słów mu było brak, sztywny swój unosząc ogon zgrzytnął znowu bardzo srogo. — Grotk, grotk, brak! Po czym elemelka stronę znów odwrócił się ogonem. — O nie, tego już za wiele! — ćwierknął mały elemelek. — Takiej brzydkiej niegrzeczności nie daruję ja waszmości! — Rozwarł dziobek, rozpiął skrzydła, śmiało skoczył do straszydła i bęc dziobnął z lewej strony prosto w grzebień ów czerwony, co koguć zdobił czoło. Ptak zakręcił się wokoło. Ogon niby tarcza wielka, trzepnął mocno elemelka. Elemelek kozła fiknął, trochę pisnął, trochę krzyknął, w się tocząc po dachówkach, aż mu dziób się trząsł i główka. Wołał przy tym, ciociu droga, ratujże mnie, ola boga. Słysząc te płaczliwe słowa, bierzy ciocia zacna wdowa, a z nią młode gołąbeczki, dwie sąsiadki, plotkareczki. Elemelku, co się stało? Powiedz nam tu prawdę całą. Jak to, a więc ten kogucik potrącił cię i przewrócił? – Po cóż tyle krzyku strachu, to blaszany ptak na dachu, w deszcz pogodę czy zawieje, pokazuje skąd wiatr wieje. – Toż to kurek na kościele. Zawstydzony Elemelek spuścił głowę. Lecz sąsiadki otarły go piórkiem gładkim i zawiodły do mieszkania, gdzie czekały już do dania – słodki groszek i kisielek. Pocieszył się Elemelek. Rozdział szósty. O czereśniach, o straszku, o brudasie Łukaszku. Elemelek koło płotka dwie zielone żabki spotkał. Dokądże to, mości panie? Chciałbym smaczne zjeść śniadanie, a że w sadzie są czereśnie? Na czereśnie nie za wcześnie? Nie, podobno już dojrzały, jest to owoc doskonały, no więc... A czy się nie boisz? W sadzie strach na wróble stoi, wiesz Z konopi ma czuprynę I ogromnie groźną minę Kij też w ręku trzyma wielki Żeby straszyć nim wróbelki Elemelek machnął łapką Strach na wróble? Droga żabko Już na strachy mówiąc szczerze Nikt nie więcej nie nabierze Odstał kogut raz na dachu Hej, napędził on mi strachu No i po cóż były strachy Skoro to był kurek z blachy – Do widzenia, miłe panie. Lecę na owocobranie. Oto sad jest. Wśród zieleni mnóstwo kulek się rumieni. Jakie piękne! A przez liście widać stracha. Rzeczywiście. Odwrócony stoi bokiem, czapa zwisa mu nad okiem, strzępy wiszą u rękawa, w strzępach też nogawka prawa, konopiastą prynej i zapewne groźną minę. Elemelek dziś na stracha nie uważa. Skrzydłem macha, na gałązce zręcznie siada, czereśniami się objada. Ten uskubał, ten napoczął. Do tej zabrał się ochoczo. Oczy przymknął jakby we śnie. Ach, czereśnie, ach, czereśnie, jaki kolor i kształt jaki. To docenią tylko ptaki. Jaki smak, jakie zapachy. Co mi też tam wszystkie strachy. Zerknął, – Hej, czy aby nie śni? – utkwił w gardle kęs czereśni, w którym pestka twarda licho, przyczaiła się gdzieś cicho. Elemelek dziób otwarty trzyma. – Gwałtu, to nie żarty. Czy to czary, czy to dziwy? Strach się rusza. Strach jak żywy. Czapa trga na głowie stracha, a strach tyką w ręku macha. Strząsa owoc tyka wielka, a nóż strząśnie elemelka. — Na co czekać? Nogi zapas. Tutaj strach mnie może złapać. Ptaszek chrząknął, prychnął, westchnął, po czym stkwiącą w gardle pestką poszybował w las przez pole. — Ratujże mnie, <coughs> dzięciole, bo mi pestka miła kością w gardle <coughs> utkwiła. Dzięcioł znanym jest doktorem. Leczy przecież drzewa chore. Tu ostuka, tam opuka, bo korników w korzy szuka. Wróbel rozwarł dziób szeroko, dzięcioł zaś przybliżył oko, oko krągłe niby gała i powiedział, mów, a aaa, wróblik stęka. Dzięcioł wsparł się na dwóch sękach, dziób wysunął, ruszył szyją i pliks, pestkę z gardła wyjął, Elemelek melek skrzydłem trzepie. Ach, dziękuję, już mi lepiej, tylko serce jeszcze bije. Strach, strach, ożył, chodzi, żyje. Czy możliwe? rzecze Muszę o tym się przekonać. Poleć ze mną w sad z powrotem, ukryjemy się za płotem. Elemelek, szczerze powiem, jest ciekawski, co się zowie, więc poleciał. Ej, nie straszka zobaczyli, lecz Łukaszka. Rozczochraną maczuprynę, nos umazany jakimś płynem. Strzępy wyszły u rękawa, w strzępach cała kieszeń prawa. Nogi brudne, czarne ręce, a we włosach sto lub więcej różnych śmieci. Słoma, liście, to strach, strach najoczywiściej. Takim brudnym być jak Łukasz to doprawdy wielka sztuka. Kiedy wejdzie między krzaki może straszyć wszystkie ptaki. Dziwne rzeczy, rzekł wróbelek. Strachu się najadłem wiele I jeść mi się odechciało Choć czereśni tu nie mało Lepiej skromne jeść obiady Niż obiadać cudze sady Ot, podskoczę po podwórkach Ziarno jakieś da mi kurka Rozdział siódmy Elemelek w nocnej porze Podróżuje aż nad morze Rzekł wróbelek Elemelek Świata już zwiedziłem wiele Byłem w Łodzi, w Poznaniu, w Pacanowie, na Żeraniu, odwiedziłem Zgierz i Zabrze, Kozią Wólkę też, a jakże, byłem w Rawie i w Warszawie, a więc w całym świecie prawie. Lecz tak jakoś się złożyło, że nad morzem mnie nie było. Otóż jakem elemelek muszę morskie brać kąpiele. walizeczkę kostium kładę, z wujkiem żegnam się i ciociom, Pociąg wsiadam, no i jadę. Mówi myszka. Wsiadasz w pociąg? Hej, nie wsiądziesz, bo niestety tam potrzebne są bilety. A któż niech mi wróbel powie sprzeda bilet Wróbelkowi. Hm, to prawda. Cóż ja zrobię? A poradzę jakoś sobie. Pociąg znajdę najzwyczajniej, który jedzie do jastarni i przysiądę gdzieś na dachu. Najesz się na dachu strachu, jeszcze zdrzemniesz się i spadniesz, potem szukać cię wypadnie, albo iskra jaka. to przestraszyć może ptaka. Kraczesz, moja myszko miła, jakbyś krukiem jakimś była. Nic się złego stać nie może, jutro będę już nad morzem. Wnet pożegnał się z rodziną. Dwa ręczniki w rolkę zwinął. Zapakował chustek parę, wziął ze sobą też zegarek, chcąc dokładnie zawsze wiedzieć, jak ma długo w morzu siedzieć. I w godzinie oznaczonej szybko skacze po peronie. Walizeczkę skrzydłem ściska, była bowiem trochę śliska. Stoi pociąg, ruch koła. Ten się spieszy, ten coś woła, tamci kłócą się i tłoczą a wróbelek już ochoczo na dach skoczył. Spojrzał w koło, ćwierknął głośno i wesoło i w przytulnym zagłębieniu przysiadł sobie skryty w cieniu. Rusza pociąg. Pach, pach, pachu. Elemelek na swym dachu niespokojnie skrzydłem ruszył, bo lęk poczuł w głębi duszy. Tyle stuku, tyle szczęku. Ach nie... Śmiało i bez lęku będę dalej podróżować, wrócić, stchórzyć, próżne słowa. Ale wieczór już zapada, wyszła z lasu nocka blada, zapaliła gwiazdek trzysta, dodał węgla maszynista, i parowóz jak smog dymi, leci dymu kłąb olbrzymi. Leci iskier lśniąca smuga, na dach pada jedna, druga. Wszystkie koła dudnią głucho, wiatr świszczący dmucha w ucho, piórka stroszy i rozdyma. – Ola Boga, nie wytrzymam! Miała rację myszka mała, kiedy rano ostrzegała, że to podróż nazbyt wielka dla małego elemelka. A pod dachem, tam w wagonie, niebieskawe światło płonie. – Nie ma iskier, wiatru, zgrzytu? – Hej, przeczekać tam do świtu, dostać się do środka zaraz jeśli znajdzie się choć szpara. Oto stacja. Pociąg staje. Chwila świetnie się nadaje, więc zziebnięty elemelek nie namyśla się już wiele. Walizeczkę wziął w pazurki, machnął skrzydłem, szmyrgnął z górki i na oknie uchylonym przysiadł. Nieco przestraszony. Rozejrzawszy się z powagą, błysnął okiem i powiedział. – Tak, to jest sypialny wagon – i na szczęście męski przedział Więc trafiłem doskonale I nie cofnę się stąd wcale Aż trzy łóżka są przy ścianie Czyste na nich jest posłanie Lecz zajęte są dwa dolne Za to górne Całkiem wolne Pan na dole twardo zasnął Wyżej chłopiec Z buzią jasną smacznie śpi W piżamce w kratę Trzecie łóżko zajmę zatem Śpią podróżni Nie najgorzej ale melek spać nie może. Czemu takie duże łóżko? Co tu robić z tą poduszką? A ta kołdra? Po co? Na co? Za co ludzie tyle płacą? Jeśli kiedyś jechać będę, to wynajmę sobie grzędę. Gdy się jedzie przez noc całą, mogliby dać chociaż gałąź. Długo kręcił się, przewracał i skrzydłami w koło pacał. Nagle jasny blask sygnału wpada oknem do przedziału oświetlając śpiące twarze oraz półkę na bagaże. Jest drewienko wygładzone i oparcie na ogonek, a na siatce to by można nawet huśtać się z ostrożna. Ele Melek śmiało skoczył, siadł na półce, zamknął oczy. Jedną nogę uniósł w górę i nastroszył dwieście piórek. Pędzi pociąg. Dźwięczą koła. Czarna nocka dookoła. Ludzie chrapią w ciepłym łóżku. Śpi na półce, Kulka z puszku. Elemelku, śpij dobranoc. Zbudzimy cię jutro rano. Rozdział dziewiąty. Jak to mały elemelek w wielkim morzu brał kąpiele. Wczesnym rankiem wstało słońce. Wyzłociło morski piasek i na fale bryzgające zarzuciło srebrny pasek. Każda fala z białej piany ma falbankę korunkową, szemrzą fale chórem zgranym, piosenkę starą, a wciąż nową. Elemelek stał z walizką, spoglądając na to wszystko. A że bardzo był zdziwiony, więc rozstawił nóżki obie, kręcił łebkiem w różne strony i rozdziawiał krótki dziobek. Sam do siebie przy tym gadał. Strasznie jest to może duże, – Deszcz tu wielki chyba padał. – Ze trzy lata albo dłużej? – Jak też ono szumi, śpiewa. Za tą plażą widzę drzewa, więc wynajmę pokój w listkach. Niech zostanie tam walizka, a ja zaraz włożę nowy zgrabny kostium kąpielowy. Smukłe mewy z piórkiem białym spadły z szumem jak latawce i na falach się huśtały, jakby właśnie na huśtawce. Wróbel w modnym swym kostiumie pręży łapki, tak jak umie. Poprzez plażę mknie wytrwale i też skacze już na fale, aby ich spienione grzbiety puchuśtały go. Oj, rety, jak tu mokro, ile piany, kto tak pryska? To bałwany, bałwan duży z drugim, małym. Elemelka wnet porwały, zakręciły, zamoczyły. Taki prysznic nie jest miły dla małego wróbelaska. Więc zawołał. — Jeśli łaska, odsuń nosie mój bałwanie. Niech pan bałwan już przestanie i popłynie w inną stronę. — A, ratunku, gwałtu, tonę! Smukłe mewy z piórkiem białym usłyszały. Podleciały jej wróbelek rozkrzyczany, wyłowiony został z piany. Na swych skrzydłach srebrnych prostych śmigłe mewy go uniosły i złożyły w dołku z piasku, gdzie zaprzestał wreszcie wrzasków. — Panie wróblu, jak tak można? Trzeba zwolna i z ostrożna wchodzić w wodę, bo źle bywa, jeśli się nie umie pływać. Ucz się w płytkiej pływać wodzie. Udzielamy lekcji co dzień. Elemelek odrzekł skromnie. — Wdzięczny jestem wam ogromnie, śliczne mewy, lecz dziękuję. Pewniej się na lądzie czuję. Kąpiel w piasku dla wróbelka to przyjemność bardzo wielka. Piasek grzeje, słonko świeci... — Ale skąd tu tyle dzieci? — Spojrzą ptaki, a wokoło roześmiane stoi koło. — Którąkolwiek spojrzysz stronę, wszędzie nosy opalone. — Elemelku, czy być może przyjechałeś tu nad morze? Wynająłeś domek w lasku? Chodź się z nami bawić w piasku. My będziemy robić babki, ty odciśniesz na nich łapki. — Wiele czasu już nie mamy, tydzień, dwa i wyjeżdżamy. — Rzecze ptaszek. — Macie rację. — Wkrótce miną nam wakacje. Muszę czas ten wykorzystać, zwiedzić plaże, łódki, przystań. Nad tę wodę frunąć wielką i pobawić się muszelką. Potem razem z wami wrócę. Przed szkolaką piórko rzucę i pozdrowię ich wesoło. A podskoczę też przed szkołą. W każdej klasie przez okienko zajrzę, stuknę w szybę cienką. Skrzydłem dzieciom zaczepoczę, słowo ćwierknę i mochocze i pokręcę raźnie główką, by im pomóc przed klasówką. Rozdział dziesiąty Elemele stop Elemelek, jak to wiecie, doskonale fruwa przecież. To podleci, to zawróci, to skrzydełkiem w górę rzuci. Ale tak się właśnie stało, że raz mu się nie udało. O gałązkę się uderzył, rozbił skrzydło, spadł i leży. Jakaś miękka pod nim górka, miękkiej ziemi pełno w piórkach. To jest chyba kretowisko. — Pewnie krety są tu blisko. — Na ratunek chodźcie, krety, bom się rozbił, gwałt urety. Wnet się krety pokazały. Wydobyły bandaż biały i skrzydełko zręcznie z prawą owinęły dosyć żwawo. — Cały prawy bok obity i nerwowy szok masz przy tym. O lataniu nie ma mowy. Póki znów nie będziesz zdrowy. — To dopiero pech niestety. Co tu robić, miłe krety? — Obiecałem przecież dzieciom, że za nimi będę leciał. Że powrócę razem z syp czasów i że w szkole im pomogę. Nie, doprawdy nie mam czasu. Muszę dzisiaj ruszyć w drogę. Elemelku, Pliszka powie. Pewien pomysł mam już w głowie. Każdy teraz na Europie mówi wciąż o autostopie, więc ty także wymyśl nowy autostop elemelkowy. W samym środku u bandażyka... Trzeba zrobić z koralika na tle białym krąg czerwony, bo to znak jest umówiony. Kiedy skrzydło w górę wzniesiesz i na ścieżce staniesz w lesie, to po drodze każde zwierzę na grzbiet chętnie cię zabierze. Spójrz, Kalina ma korale, nadają się doskonale. Oto właśnie widać jeża. Jeż przed siebie szybko zmierza, drepcząc na swych krótkich nóżkach, a na grzbiecie ma jabłuszka. – Panie Jerzu, hola, hop! Stańże, elemele, stop! Jeż zatrzymał się przy sośnie. Elemelek więc radośnie wskoczył zaraz na jabłuszko, a jeż ruszył leśną dróżką. Jeż uwija się jak może, biegnie, biegnie, lecz, mój Boże, podróż jakoś wolno idzie. – Będę jechał chyba z tydzień tym jeżowym autostopem. Aż tu zającym gnie galopem. – Hej, szaraczku, hop, hop, hop! – Stójże, elemele, stop! Kiedy się zatrzymał zając, elemelek nie zwlekając, podziękował Jerzykowi na zającu się sadowi. Już migają długie nogi, biegnie zając kawał drogi. W minki włos zajęczej skórki trzeba dobrze wbić w pazurki, by na ziemię się nie stoczyć podczas jazdy tak ochoczej. Wreszcie chyba po godzinie widać norę w rozpadlinie. – Tu już będzie kres podróży. Dłużej cię nie mogę służyć. Śliczne, dzięki mój zajączku, do widzenia, bywaj zdrowy, pójdę sobie dalej łączką, może spotkam pojazd nowy? A na łące wśród łopianów spaceruje tłum bocianów. Ten klekocze, ten klekocze, tamten skrzydłem załopocze, ten coś powie, ów przygani, to prawdziwy sejm bociani. O czym mówi każdy bociek? Naturalnie o odlocie, o tym, jakby tu najszybciej w ciepłym znaleźć się Egipcie. Dano hasło do odlotu. Klekle, kle, gotów każdy? Gotów! Więc wróbelek skrzydło wznosi i bociana grzecznie prosi. Panie boćku, hola hop, stójże, ele mele, stop! Zadziwiony patrzy bociek. To dopiero! What's to? Bociek, Spójrzcie, małe to straszydło zawiązane z nosi skrzydło i chce jechać na mgrzybiecie. Elemelek to jest przecież, inny bocian nagle woła. Bocki tłoczą się dokoła. Elemelek? A to Heca. Chodźże, siadaj mi na plecach. Hej, to jazda, co się zowie, aż się trochę kręci w głowie. Gdy rozpędzi się pan Bociek, lecisz jakby w samolocie. A z boczkami najwyraźniej elemelek jest w przyjaźni. Z grzbietu na grzbiet się przesiada, wypytuje, ćwierka, gada, bo tak dobrze się złożyło, że się w czasie tej podróży skrzydło całkiem zagoiło i już nie bolało dłużej. Wreszcie widać duże domy i pod miastem las znajomy. Widać nawet w drzewie dziurkę i mieszkankę jej, wiewiórkę. Do widzenia, boczki miłe. Strasznie was już polubiłem. Korzystając z waszych grzbietów, przejechałem bez biletu kawał świata, jak się zdaje. Lećcie zdrowo w ciepłe kraje. Gdy będziecie hen za morzem, liścik mi przyślijcie może. Koniec części drugiej, ostatniej.